Jest 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Węgrzy idą na frekwencyjny rekord. Są nowe dane. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem, który obserwuje wybory. Niedziela miłosierdzia w kościele katolickim. Do Łagiewnik przyjechały tysiące pielgrzymów. Kamerą na skrzydłach ornitolodzy podejrzeli podróż bocianów przez trzy kontynenty. Kolejki do lokali wyborczych i przewidywania rekordowej frekwencji na węgrzech trwają wybory parlamentarne, które mogą zakończyć 16-letnie rządy Wiktora Orbana. O władzę z jego fidesem walczy opozycyjna Tisa Petera Madziara. W Budapeszcie jest Michał Makowski, z którym się teraz łączymy. Dzień, Dzień dobry. dobry. Jak przebiegają wybory i co mówią zwolennice obu partii? Panuje atmosfera święta demokracji. W niektórych komisjach ustawiają się dość długie kolejki. Przy gimnazjum świętego Stefana w Budapeszcie w pewnym momencie czekało kilkaset osób, a prawdziwy wyborczy wąż ciągnął się daleko po chodniku. Frekwencja na godzinę 13 wynosi ponad 54%, czyli o 14 punktów procentowych więcej niż 4 lata temu. Wyborcy Fidesu zwracają uwagę na świadczenia rodzinne, podnoszenie prac, płac i pozycję Węgier w Europie za rządów Urbana. Chcemy być suwerennym państwem, ale nie jesteśmy przeciwko Unii Europejskiej ani innym krajom. Natomiast wyborcy opozycyjnej Tisy domagają się wprowadzenia mechanizmów antykorupcyjnych po ewentualnym zwycięstwie tego ugrupowania. Obiecują transparentność i odpowiedzialność karną dla polityków. Do stolicy do, docierają też informacje z różnych regionów Węgier, na przykład o przypadkach ustawiania maszyn rolniczych kupionych za rządowe pieniądze w pobliżu komisji wyborczych, albo o rozdawaniu pizzy wyborcom opozycji. Głosowanie potrwa do godziny 19. Michał Makowski z Budapesztu, dziękuję za relację. Informacje o wyborach na Węgrzech w aktualnościach jedynki co godzinę, a wieczorem specjalna audycja im poświęcona początek po 20.00. Rodziny katyńskie oddały hołd zamordowanym przez Sowietów bliskim. Uroczystość w Muzeum Katyńskim w Warszawie zorganizowana została w przeddzień przypadającego jutro. Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego generał Bogusław Pacek podkreślał, że to święto ma wyjątkowe przesłanie. Jest nie tylko wyrazem pamięci, ale także świadectwem naszej wspólnej odpowiedzialności za prawdę historyczną jej przekazywanie kolejnym pokoleniom. Z rozkazu Stalina funkcjonariusze NKWD wiosną 1940 roku zamordowali strzałem w tył głowy około 22 tysięcy Polaków wziętych do niewoli we wrześniu 1939 roku. Tłumy w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Dziś Kościół Katolicki obchodzi Niedzielę Miłosierdzia. O miłosierdziu mówił podczas kazania metropolita krakowski kardynał Grzegorz Reś. Świadczy miłosierdzie ten, kto daje nadzieję, kto nie daje nadziei, daje za mało. Nie wystarczy dać człowiekowi chleb, nie wystarczy dać człowiekowi koszule, miejsce do spania. Nie wystarczy dać człowiekowi coś na chwilę, żeby zaradzić jego doraźnym potrzebom. Żeby świadczyć miłosierdzie, trzeba dać nadzieję. Święto miłosierdzia ustanowił w 2000 roku papież Jan Paweł II. To są aktualności jedynki. W górach ciągle zima. Choć w dolinach pojawiło się słońce i temperatura jest dodatnia, na wysokości powyżej 1000 metrów utrzymuje się mróz. W Beskidach nadal leży sporo śniegu, mówi ratownik dyżurny Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Szymon Wawrzuta. W rejonie Pilska czy Babiej Góry jest to około 50 cm śniegu. Jeżeli dojdzie do jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia, zalecamy dzwonienie na numery alarmowe w górach, czyli numer 985 albo 601-1300. Świetną opcją jest również aplikacja ratunek. Dzięki tej aplikacji ratownicy od razu widzą naszą dokładną lokalizację i są w stanie szybciej dotrzeć na miejsce. Wiadomo już jak wygląda lot bocianów. Z ich perspektywy polscy ornitolodzy założyli ptakom miniaturowe kamery i podglądali ich podróż od Rumunii i Turcji przez Izrael aż po Sudan i Tanzanię. Dzięki zebranym informacjom mogą dokładnie analizować ich zachowania i planować ochronę bocianów.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 To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Do końca dnia pogodnie tylko na zachodzie i wschodzie okresami więcej chmury i tam może popadać deszcz. Temperatura od 9 stopni na Podhalu, 12 na Mazowszu i w Wielkopolsce do 14 na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie okresami porwiste. Ciśnienie spada na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali.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 Zapraszamy dziś po dwudziestej. Michał Strzałkowski i Agata Kowalska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Na dwa głosy.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 And as funny as it may seem Some people get their kicks stopping on a dream But I don't let it Let it get me down Cause this fine old world It keeps spinning around I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet A pawn and a king I've been up, and down, and over, and out And I know one thing Each time I find myself Flat on my face I pick myself up And get back in the race That's life I tell you I can't deny it I thought of quitting, baby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 Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life, that's life, and I can't deny it many times. I thought I'd cut out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking, come this here July. I'm gonna roll myself up in a big ball. And... That's Life to Frank Sinatra, całe nasze życie i całe nasze radio. 100 na 100, proszę Państwa, setne urodziny i jedynki to dokładnie 18 kwietnia, ale my te obchody urodzinowe zaczynamy nieco wcześniej. Kłaniamy się Państwu w audycji na dwa głosy. Marcin Kusy i Paweł Sztąpkę, jak powiedziałeś te urodziny prawdziwe za kilka dni, ale my już dziś śpiewamy z Ryszardem Rynkowskim, że dziś są nasze urodziny. są twoje urodziny Mimo złej pamięci wiem Wybacz, że nie śpiewam sto lat, ale cóż Z moim głosem lepiej nie Dziś są twoje urodziny Taki ważny, zwykły dzień Może razem pomilczymy parę chwil o tym, że nam nie jest źle Pomilczymy na tak O nadziejach i łzach Aby nasz mały dom Miał więcej dobrych stron Rodziny. Ktoś zadzwoni, przyjdzie ktoś Ale zanim wielki kałac zrobi świat Tak zwyczajnie ze mną w ciszy bądź Niech Twe życie Cię nie zdradzi No bo ludzie, sama wie. Może razem pomilczymy o tym by jeśli ma być źle, to trochę źle, pomilczymy na tak, o nadziejach i łzach, aby nasz mały dom miał więcej dobrych stran. Rodziny, o czym milczę, powiem Ci Milczę o tym, aby całe życie Twe Zawsze tak pachniało jak te psy To milczenie, wiesz Moim sto lat jest Dziś są rodziny Ci są twoje urodziny, tylko twoje... O! Tynkowski, a my dzisiaj nie tylko o setce, dlatego że chyba przekroczymy i również tę liczbę. No wielokrotnie tak myślę, ale o tych setkach jest trochę rzeczywiście g piosenek. Natomiast ja bym chciał, wiesz Pawle, zacząć od tego. Dostałem list taki bardzo y, od uważnego słuchacza, za co bardzo dziękuję, który nieco podsumował nasze audycje i trochę nas punktuje, wiesz mówiąc, że my czasem takich oczywistych piosenek, które powinny się znaleźć w danym temacie nie gramy. Szanowni Państwo, to jest tak, że my nie mamy z redaktorem sztąkę ambicji zagrania wszystkich piosenek na, na w każdym tematy. temacie. To jest tak, że bardzo często trochę wybieramy pod wpływem czy z inspiracji naszymi wyborami no. nawzajem, ale też no, staramy się szukać czegoś ciekawego, wykraczać trochę poza, poza te utarte schematy i trochę piosenki, które już są odrobinę zgrane. No to taki mój apel, żeby tak niedosłownie bardzo traktować to, co my sobie tutaj robimy, aczkolwiek ich tematy są ważne. To Ja będę miał nawet taką piosenkę i o setce, i o liście. Ale teraz twoja kolej, więc nie, nie wyprzedzajmy faktów. Mieszco, bardzo lubię taki utwór, bo to się zwykle tak zaczyna. bardzo Tak jest coś o setce? Który, który, który raz? raz? Setny raz. raz! Bo zakochałem się i bardzo elegancko śpiewa to wszystko. Bogdan Łazuka ale... zaczyna.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 sam nie wiem, czego chcę, bo to się zwykle tak zaczyna. Sam o tym nie wiesz, jak i gdzie, po prostu wzięła cię dziewczyna. A to jest znak, że już jest źle, z początku rzadko ją widuję.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 Prawie rok, dużo pomożna mnie. To takie przykre sprawy są, bo prawda cóż, kochałem ją. Męczę się, wręczę się, sam nie wiem czego chcę. Historia polskiej piosenki, proszę Państwa, i tę historię polskiej piosenki opowiadać będziemy w muzycznych jedynkach, które będę miał przyjemność poprowadzić z Marią Szabłowską. I to Codziennie, będzie od poniedziałku tygodniu, do czwartku. I to będzie zawsze od 18 do 19. I będziemy wspominali te wybitne postaci świata piosenki, które również tutaj z nami miały ogromne, ogromne i relacje, i związki, i tutaj często pracowali też na etatach tak zwanych. Ale proszę Państwa, zapraszamy też Państwa do gwiazdy do zbioru muzycznego, czyli piosenki naszego radia. Wspaniali goście. Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Izabela Trojanowska, Andrzej Dąbrowski, Andrzej Piaseczny, Wojciech Gąsowski. Grupa perfekt w osobach Łukasza Drapały i Darka Kozakiewicza. Wybitni goście, którzy zasiądą również na widowni. Państwo także mogą zasiąść, także bardzo prosimy o uwagę, bo jeszcze pula zaproszeń jutro do wzięcia. To wszystko rejestrujemy dla Państwa we wtorek po godzinie 18. No ale dobrze, to już powiedziałem tak, wszystkie tydzień, informacje. Ten, ten tydzień pełen wspomnień się e, dam radny nam szykuje, ale i przyszłości i teraźniejszości. To ja mam jedno jednak wspomnienie z tą setką i jednocześnie z listą, mm -hmm. o którym mówiliśmy. Pamiętasz taką piosenkę Marka Dudkiewicza i Wojciecha Czcińskiego. Obaj pracownicy polskiego radia. Oczywiście, a śpiewała niezapomniana Irena Jarocka. lat, 100 lat czekam, czekam na twój, na twój list. list. Polskie radio.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 Открыть каждый спорт мощный Była Irena Jarocka urodzinowa z setką w tytule rok 1996 bagatela. No tak. 30 lat minęło jak to jeden 30 dzień. lat, czymże jest 30 lat y, w obliczu setki, setki y, programu pierwszego polskiego radia. Proszę państwa, oczywiście szereg tych piosenek y, faktycznie było nagrywane tutaj u nas w radiu, no bo też był taki czas i redaktorze, ty też byłeś redaktorem tak. nagrań wielu. Słuchaj, moją pierwszą pracą redakcyjną była właśnie nie antena czysta, mhm. tylko nagranie i to była piosenka, którą nagrywał pan Jerzy Wasowski. Niesamowita. Przyszedł z psem na to nagranie, a śpiewała ewabem. <grym> a ta piosenka zatytułowana była Dzień dobry, Mr. Blues. I to było na Myśliwieckiej. To był 77 albo początek 78 roku. I jaka była po... twoja rola? Ja byłem redaktorem nagrania, ale to jeszcze takim półredaktorem nagrania, Gdyż oficjalnym redaktorem nagrania był Janek Borkowski, mhm. legenda e, dziennikarstwa Polskiego Radia i jednocześnie legenda e, osób, które miały ogromny wpływ na to, co się nagrywa, dlaczego się nagrywa i jak się nagrywa w Polskim mhm. Radiu. I, e, to był to, to, to bardzo ważna dla nas wszystkich postać, nie tylko ze względu na trzy kwadranse jazzu, nie tylko na jazz Jambory, ale również na to, co Jan Borkowski w swoim życiu nagrał. No i ponieważ byłem tak pod skrzydłami Janka Borkowskiego na samym początku mojej działalności radiowej, to on mnie wyciągał na te nagrania, które były albo wieczorem, albo w nocy. dlatego się bardzo dużo wtedy nagrywało. I pamiętam to spotkanie i z panem Jerzy Wasowskim którego sobie zupełnie inaczej wyobrażałem. Wydawało mi się, że przyjdzie tak jak z kabaretu starszych panów, nieomal w Meloniku. Przyszedł psem na luzie. Był bardzo fajny, bardzo taki miły i taki właśnie po pierwszym spotkaniu to było naprawdę wspaniałe, a to nagranie miało jeszcze jedną taką rodzinną sferę, dlatego, że nie wiem, czy pamiętasz, że słowa do tej piosenki napisał o, się... Błażej Perkun. Błażej Czyli... Perkun wtedy, to były dwa słowa, które mi niewiele mówiły, a to był pseudonim artystyczny syna Grzegorza. Grzegorza Wasowskiego, tak, który jest... również będzie w gwiazdozbiorze, o którym będziemy również O mówili. tym miałem powiedzieć, że i Grzegorz, i Monika Wasowscy będą wspominali wspaniałe postaci także. No, Między innymi tą dwójkę radiowo z nami związanych, czyli Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. To wszystko w gwiazdo muzycznym, czyli piosenki naszego radio. Pawle, pozwolisz, że ja jednak do naszych setek <grym powrócę. <grym> Chociaż to wszystko, co opowiadasz, bardzo ciekawe i do tego też powrócimy, ale ja mam danie przyrządzone na ostro. Zgadzasz się? Dobrze. Ostro, jeśli chodzi Aleś... o gitary, ale oh, też oh. ostro, jeśli chodzi o taki apel, bo nie... przypominasz sobie na pewno prezydenturę Lecha Wałęsy i on w pewnym momencie. To to jest oddać stówetę? Tak? Tak, 100 on, milionów. W, w, w pewnym momencie nieopatrznie obiecał, że wszystkim da po 100 milionów, a Kazik, I to napisał ten Kazik taką musiał opowieść. to podciągnąć. Się tak, razy. tak, i Wałęsa oddaj moje 100 milionów, a zatem przypominamy, skoro o 100 dzisiaj rozmaitych rzeczach, to między innymi 100 milionów się mieści w tych naszych tematach i ramach programowych. Chance, it's Oddaj moje 100 milionów. Kazik, tu Kazik na żywo w tym wypadku. Danie, danie na ostro. Słuchaj, ale o tym kulcie, o tym Kaziku, jak gdybyś mnie trochę zainspirowałeś bo jest taki utwór, co prawda niezwiązany bezpośrednio z urodzinami, ale... Może również to jest, ale z setką na pewno, bo to Aha. jest setka wódki z kolei. Setka wódki to są dwie pięćdziesiątki, przypomnijmy taką podstawę mm, restauracyjną, ale e, ten utwór mi się wydaje, że zupełnie nieźle brzmi i zabrzmi również dziś na dwa głosy związane z setną rocznicą radia, z naszymi urodzinami. Setka wódki, kult. Zagręcie dookoła mgła, my myślimy czy dojedzie, przywodzi nas tu bieda i trochę nadziei, lecz nadzieja nie nakarmi i łóżka nie pościeli. A my po tej stronie myjemy nasze dłonie, chleb i sól nie dla was są jednak przewidziane, gdy z tych młodzieńców to rośnie mi serce, nie piją w po bramach, są mocni godni wielce. Tysiąc kilku z nas kazano, przy ich kobiet A reszta ruszyła, a wszyscy przejęci Nie dzień spełnieni, nadziei dzień się święci No a my po tej stronie szykujmy powitanie Nikt z was nie ma prawa na naszej ziemi stanąć Niewielu w nowych czasach potrafi się odnaleźć, a w innych tak łatwo bardzo teraz znaleźć. A więc jedno i na zdrowie, witamy u nas pana. Wszedł czas Setka Wódki, a to jest pierwszy program Polskiego Radia Marcin Kusy i Paweł Sztąpkę. Tak, jesteś z na, na, na nasze jubileusze. To z kolei ty mnie teraz zainspirowałeś, to wódki? Paweł. To no Setka tak, tak. Czy dwoma Zależy nie? jak kto świętuje, tak? Nie I i, i jak, jakie ma ulubione gramarze, że tak powiem, czy też gramatury. E, natomiast e, cudownie e, tę setkę również wykorzystał w piosence najpierw Wojciech Młynarski, ale tak naprawdę wspaniale zinterpretował to wszystko Wiesław Gołas. Czy wiesz o czym mówię w Polsce? Tak. Gdy idziemy, Drodzy gdy panowie, pierwsza mi zaszumi w, w głowie, drugą, drugą pijemy. pijemy. No to niech tak będzie, skoro mamy taką sekwencję. W tygodniu to jesteśmy ci jak ta ćma. W tygodniu to nam wszystko zisi aż do dna. A jak się człowiek przejmie rolą, sam pan wie.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 nim pierwsza seta zaszumi w głowie, drugą piemy. do dna, jak leci, za fart, za dzieci, za zdrowe żony. Było, nie było, w to głupie ryło, w ten dziób spragniony. Świat jak nam wisiał, tak teraz nie jest nam wszystko jedno. Śledziem się przeje, kumpel się śmieje, dziewczyny bledną Świerz bił nas w dłonie i oko płonie lśni Jak polia, Aż w nowy tydzień świt nas wygoni No a w tygodniu? W tygodniu bracie, wolno goisz kaca fest Bo czy się leży, czy się stoi, jakoś jest W tygodniu kleją ci się oczy, boli krzyż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 nim pierwsza seta zaszumi w głowie, do ludzi lgniemy. Słuchaj, rodaku, dziwo! Czerwone maki, serce ojczyzna, trzaska koszula, tu szwabska kula, tu popatrz blizna.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 Świętych krów, nie jeden to się nami wzrusza słowu brak. Rubaszny czerep, ale dusza znany fakt. Nas też coś wtedy w dołku ściska wilgnie wzrok. Bracia rodacy, dajcie pyska równać krok. Lewa! W Polskiej idziemy, w Polskiej. Bracia rodacy, tu się psia nędza, nikt nie oszczędza. Odpoczniesz w pracy pracy jest mikro, mikro i przykro. Tu gołdą spływa Ham lub bohater, polska sobotnia Alternatywa Gdy dzień się zbudzi I skacowani staną tytani I znowu w Polskę bracia kochani Nikt nas nie zgani! Nikt złego słowa łąża Czy nakło nam nie bałaknie jakby nam kiedyś tego zabrakło. Nie, nie zabraknie setka tym razem i sto w roli głównej w naszych piosenkach. Taki jest temat, a to wszystko na setne urodziny jedynki. Ja nie wiem, czy z to tej jest... restauracyjnej drogi schodzimy? E, no, trochę schodzimy, Dobrze. ale zostajemy przy Młynarskim, bo co jest lepsze od jednego Młynarskiego? Oczywiście dwóch <śmiech> Młynarskich. Ten drugi Młynarski zresztą będzie swego rodzaju tłumaczeniem, chociaż to nie jest bezpośrednie tłumaczenie amerykańskiej piosenki, to jest jego tekst o, o komedzie. Ta Piosenka, ta melodia zatytułowana jest według Młynarskiego Samotne Wyspy Serc. Ona mhm. powstała stosunkowo niedawno. Zresztą dla naszego koncertu to był koncert zorganizowany w ramach festiwalu Jazz Jamboree i Wojtek Młynarski przypomniał wiele utworów instrumentalnych, ale również i piosenki Krzysztofa Komedy. Niektóre w zupełnie nowych, z nowymi tekstami, z jego pomysłem na przypomnienie twórczości Komedy. Ale ja myślę, że że warto teraz wspomnieć o tym oryginale, dlatego, że on jest zatytułowany 100 lat mm -hmm. i to jest piosenka, której sam chyba Komeda już nie usłyszał, dlatego, że on ją napisał do ostatniego filmu, przy którym pracował, film Riot mm -hmm. i to jest taka więzienna opowieść, produkcja. Bill Medley zaśpiewał ten utwór. Ten utwór, zresztą tak samo jak ten sam film, nie zrobił jakiejś wielkiej kariery. Wydawać by się mogło, że po Rosemary's Baby, to był następny film, do którego Komeda pisze muzykę że to będzie właśnie... Ten film, ta muzyka, gdzie zarobi masę pieniędzy i że będzie tym pierwszym kompozytorem Ameryki, tak to się wszystko troszeczkę zapowiadało. No, ze względu na wypadek i późniejszą śmierć, Cała, stało się zupełnie inaczej. Ale ta piosenka jest ważna. Mm -hmm. Ona, e, i dlatego nie chciałbym, żeby zabrzmiały Samotny wyspisarz, chociaż w tłumaczeniu Młynarskiego to jest naprawdę świetny utwór, ale ten sam oryginał Billa Medleya chciałbym przypomnieć, bo to kawał utworu i o setce w tytule. But somehow, when it rains, I swim the rivers of her tears to tell her that I'll only be here for one. Program pierwszy polskiego radia. To był Bill Medley i Krzysztof Komeda z filmu Riot. To bardzo ciekawy film. Faktycznie on jakieś furory nie zrobił, nie. ale to jest takie Niezienna, dobre, duża, więzienne mocno, amerykańskie kino z tą wspaniałą muzyką komedy. Wiesz co, to ja też mam 100 years, czyli 100 lat, czyli tak klasycznie. Postanowiłem przypomnieć wspólne nagranie Quincy'ego Jonesa i Jamesa Ingrama, czyli to będzie taka Francja elegancja i szlachetność i wszystko co najlepsze, wszystkie precjoza świata, dlatego, że rzeczywiście tutaj, no jeżeli Quincy Jones to taki bardzo subtelny, ale w głębi, soblowy, głęboki aranż i do tego jeszcze? No głos, wiadomo, jeden z najwspanialszych, jeśli chodzi o głosy soulowe, czyli James Ingram, czyli taka amerykańska klasyka. One hundred Years. Quincy Jones w duecie z Jamesem Ingramem i tak sobie myślę, cokolwiek Quincy'ego Jonesa miałbym zagrać, to, to, to byłoby wspaniałe. To jest jedna z tych postaci, które chyba nie zdarzyły im się jakieś wtopy i złe rzeczy. Ale wiesz, jeśli wszedłeś już na taki amerykański rytm i takie amerykańskie Pojęcie piękna w muzyce, to ja mam taki, taką polską odpowiedź. Dla mnie takim brzmieniem amerykańskim w polskiej piosence jest zespół Santon Race. No tak, C to, to, to, to, tak rzeczywiście mm, tak, Trochę rozpisane na głosy, taki leciutko soulowy, z taką, taką mocną uretyczną. Mizowaną, a jednocześnie w pełni harmoniczną całością. Filip Lato zaśpiewał taką piosenkę, co prawda nie o latach, ale o procentach. Wszystko na 100%. No tak. My jesteśmy dzisiaj na 100% z Państwem, są setne urodziny, jedynki. I po więc... tej piosence będą informacje i, i, i tak dalej, ale my powracamy do naszych setek tuż po 15. Zapraszamy. Będzie to, co ma być nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, Ale czy chcesz, nie wiedzieć dobrze jest Za czym tak gnasz, po co ci to Zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno Ołówek weź teraz kartkę i pisz Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic Twój czas, weź gaść, garść Swój czas Zanim Ci życie nie powie, że pas I odcholuję Weź garść i idź Zacznij na sto Nie na pięć procent żyć oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, Wielkie ma czy strach, gdy się boisz to, co złe znieca i dwoj troi pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko bo ono przywoła do. nie zbraniaj się bierz wszystko jak jest bo życie porówno dzieli wydech i wdech ołówek weź teraz kartkę i pisz już nie uciekam, bo we mnie jest Twój czas, weź czas, swój czas Zanim ci życie nie powie, że pas Twój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odchłoje weź garścić. Zacznij na sto, nie na 5% żyć. Twój czas, weź garść, swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas.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 Autopromocja. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka. I've got the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 Zapraszam Monika Gniewaszewska. Kłopoty z przejazdem pojawiły się na małopolskim odcinku A4 na trasie między Tarnowem a Krakowem przy dojeździe do Krakowa. Między węzłami Kraków-Bieżanów, Kraków-Wieliczka na 427 km mamy samochód ciężarowy, który uderzył w bariery. Pojazd blokuje dwa pasy w stronę Krakowa właśnie, ale z powodu tego, że natężenie ruchu obecnie naprawdę nie jest duże, to nawet małopolski odcinek A4 przy dojeździe do obwodnicy Krakowa nie korkuje się. Nie widać tutaj nawet też wolnie, sami jednak zwolnimy ze względu na pracujące wokół tegoż pojazdu na 427 km służby. Duży ruch bardzo odnotowujemy cały czas od kilku godzin na Dolnośląskim odcinku A4. Między Wrocławiem a Legnicą kierowcy zatrzymują się, jadą bardzo powoli w kilku miejscach. Tak jest w okolicach kątów wrocławskich, to tutaj utworzył się około 5-kilometrowy zator na jezdni prowadzącej w stronę Legnicy i później też w okolicach węzła Udanin. Również należy liczyć się ze spory spowolnieniem w stronę Legnicy. W przeciwnym kierunku, w kierunku Wrocławia, sytuacja wygląda dobrze, przejazd odbywa się płynnie. Nasze zachodnie granice, tutaj też bardzo duży ruch, nie tylko w Jędrzychowicach, jest kolejka aut, ale także podobna w Olszynie, w Świecku i w Kołbaskowie. Cały czas widać spowolnienia też na wysokości Goleniowa, na obwodnicy Goleniowa, w miejscu gdzie S6 przechodzi w S3. Prace drogowe sprawiają, że na jest prowadzącej w stronę Szczecina cały czas widać korek i spowolnienie Właśnie tutaj. 22 513 1111 11 to niezmiennie numer do radia kierowców, pod którym czekamy na wszelkie informacje z dróg od Państwa, jeśli widzą Państwo jakieś utrudnienia na swojej trasie.